W sumie to możemy zaczynać. Dzień dobry. Witam Państwa na bo jest organizatorem, między nasz Instytut i Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Odoznawczego i rzecz dotyczy i to ale spraw związanych z PTL-em i spraw związanych z naszym archiwum i z badaniami terenowymi, czyli taki mix firmowy nasz, nasz Poznański. Na początek, ponieważ spotkanie organizowane przez Poznańskie Oddział PTL-u chciałam, po, chciałam pochwalić w imieniu redakcji <grym> i całej Rady Wydawnicy, że jest już nowy, nowy lud się ukazał, Eee, także zaraz go puszczę w obieg, Mogą się Państwo zapoznać. Nie oddam, że jest już w naszej bibliotece, ale myślę, że dla chwila w bibliotece będzie. Także puszczam e, lód w obiekt. Już jest. To już jest, dobrze, już jest. I teraz tak. Nasze dzisiejsze spotkanie dotyczy projektu, który będzie realizowany przez cały 2014 rok w naszym instytucie i tytuł naszego spotkania, czy powód, dla którego się spotkaliśmy, to cyfrowe archiwum imienia Józefa Buszty, które mamy nadzieję, że będzie efektem tego roku. Skąd to się wzięło? No, wzięło się z Kolberga. W roku 2014 to na rocznica urodzin, oczywiście Oskara Kolberga, ale również na urodzin profesora Józefa Burszty. No i tutaj udało nam się spół, wspólnie z Agatą połączyć jakby też te, te dwie rocznice i tutaj właśnie składałyśmy na znaczy czy jako uniwersytet, bo uniwersytet jest jedno, jednostką, która otrzymała dofinansowanie i to do jest bardzo istotne jest finansowane w 100% w programie, w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego KOLBEC 2014 PROMASA. Instytucją zarządzającą całym tym programem i w ogóle całymi obchodami związanymi, ze wszystkimi obchodami związanymi z rokiem Kolberg'a jest Instytut Muzyki i, i Tańca. Projektów było złożonych mnóstwo, było złożonych ponad 400. Dofinansowanie otrzymało 74 projekty, w tym 6 z terenu Wielkopolski. Oczywiście na pierwszym miejscu jest Warszawa i Województwo Mazowieckie, gdzie jest 13 projektów, ale Wielkopolska ma tak czy siak wysoką, wysoką pozycję. Chciałam Państwu krótko przedstawić, jakie jeszcze projekty będą realizowane w Wielkopolsce, przez jakie instytucje i czy przejdziemy do tego naszego projektu ekipurum imienia im. Józefa Błoszka. Projekty są zróżnicowane, jak Państwo widzicie, różne jednostki, że tak różnym jednostkom udało się uzyskać dofinansowanie. Też tak powiem, nam najbliższy, no to jest to oczywiście Muzeum Narodowe w Poznaniu i nasze poznańskie muzeum etnograficzne, gdzie na początek maja zaplanowany zakoronowany żeby wystawy, jak nas widział Wielkopolska według Oskara Polberga. Oraz drugie, takie też związane z bliskie, bliskie naszym działaniom, to jest projekt, który uzyskał dofinansowanie przygotowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, czyli Forport Taneczny Zachodniej Wielkopolski i trzeci z bąszyńskie Centrum Kultury Mistrz Ucznia Warsztaty, oczywiście warsztaty dudziarskie. Także to są takie że to są projekty takie etnograficzne terenowe. Poza tym też trzy projekty realizowane przez no jakby nie nasze środowisko etnograficzne, bardziej etnomuzykologiczne czy wręcz muzyczne. To jest Akademia Muzyczna, Nasza Poznańska, Oskar Kolberg w polityce wokalnej, opracowanie jego kompozycji oraz wydanie płyty z jego kompozycjami, aby można było Kolberga nie tylko czytać, ale też słuchać oraz dwa złożone przez Poznańską Fundację Harmonia Artis, pierwsza opera kameralna Oskara Kolberga, Scena w karczmie, czyli powód Janka, czyli również słuchać, czytać, ale też zobaczyć, jak Kolberg proponował wolne rozwiązania sceniczne oraz taki projekt głównie dziejący się w internecie, przygotowany przez studentów naszego Uniwersytetu, między innymi studentów z filologii rosyjskiej, Oskar Kolberg jest OK. Kampania promująca postać i dokonanie Oskara Kolberga pośród młodego pokolenia. Dziś Państwa, którzy korzystają z Facebooka, to być może już trafili na Etnofioły. E, to są różnego rodzaju działania też zmieniające tak, sobie słucham, do sprzedania wiedzy etnograficznej w też w taki sposób no, przystępny dla, dla młodzieży gimnazjalnej, e, licealnej oraz, oraz studentów. E, a nasz projekt oczywiście jest dla nas jest najważniejszy, z różnych powodów. I cały, i tytuł, który, który się znalazł we wniosku brzmi typowo archiwum im. Józefa Burszty, digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w internecie. I było to związane z jednym z priorytetów promesy programu, bo tam było różne, różne, typy, różne typy działań, było były premiowane. I my z do tego działu, który też jest nam bliski, czyli właśnie udostępnianie całego dorobku jakby badawczego, czyli to, że robimy badania, to jest jedno, ale to, żeby też później inni mogli z tych naszych badań, z wyników korzystać, nie, nie tylko pod postacią publikacji, ale także, że tak powiem, takie działania ratunkowe związane też właśnie z konserwacją już zebranych archiwaliów i przegrywaniem chociażby na nośniki cyfrowe. No tutaj oczywiście powstać dla nas na no, poznańskiego środowiska, ale nie tylko ważne, czyli profesor Józef Górszten, no i tutaj właściwie zacząłśmy cegatę od pomysłu tak naprawdę jak można, znaczy tak, że trzeba, znaczy byłśmy tutaj zgodne z tym, że no trzeba jakby zacząć pokazywać to co mamy, no i tutaj jakiś taki pakiet tematyczny w tym projekcie został uwypuklony, czyli właśnie te badania realizowane na terenie na terenie Wielkopolski, czyli też, żeby pokazać kulisy powstawania tej trzytomowej publikacji Kultura Ludowa Wielkopolski. Wykonawcy są częściowo znani, częściowo nieznani. No to są oczywiście, to jesteśmy od, z Instytutu, ale też trzy ważne, trzy ważne osoby i, i osobna grupa też bardzo najważniejsza, najważniejsza za chwilę. E, czyli tutaj właśnie współpracujemy z Wojtkiem Jodgowlańcem Informatykiem, z Mikołajem Reifoldem, który jest inżynierem oraz realizatorem dźwięku. E, no i też e, wszelkie kwestie związane z udostępnieniem, zwłaszcza w internecie, będziemy konsultować z panem Jędrzejem Skrzypczakiem, który jest prawnikiem specjalistą od prawa autorskiego oraz od wolnych licencji. To jest e, pan, który prowadzi też dla naszych studentów, e, dla naszych studentów e, zajęcia. No i myślimy, że tutaj to też rzeczywiście jest istotne, żeby nie popełnić jakichś błędów, żeby też wszystko się zgodnie z poszanowaniem właśnie prawa autorskiego. No i ostatnia grupa, proszę Agata. Ostatnia grupa. Moje Najważniejsze, Najważniejsze e, 60, około 60 wolontariuszy. już. względu na to, że e, jak możecie się Państwo domyślać, e, nie w świecie gratu, nie to co oznacza, że otrzymaliśmy jedynie część, część funduszy e, na, na realizację tego projektu. To też wszystkie działania podejmowane przez absolutnie wszystkie osoby, które wykonane będą miały charakter wolontariatu. Ten projekt nie jest w stanie już ruszyć bez, bez ogromnej pomocy studentów, czy, czy, czy doktorantów. Nie będziemy w stanie zeskanować, tak, obrobić, wyedytować materiałów. Ich nie ma aż tak wiele, tak? Jeżeli, my, jeżeli myślimy o czymś takim, jak, jak archiwum. Te materiały to przede wszystkim materiały audiowizualne, czyli i fotografie, i w postaci negatywów i pozytywów, e, nagrania, audio e, i wideo. E, tak więc e, będzie trzeba zatrudnić studentów, którzy e, pomogą nam. Liczymy na to, że, że studenci, niestety jest ich tutaj e, bardzo niewielu, czy na to, że okażą się również entuzjastami tak, otwarcia tego, co, e, czym, czym dysponujemy, jeżeli chodzi o ten materiał e, audio-wizualny. E, no, oczywiście, że ten projekt zwłaszcza składany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie może się obyć bez też takiej obudowy medialno-patronacko-współpracującej itd. Są zupełnie inne projekty niż my znamy chociażby z ncn ów Tam rzeczywiście ten aspekt upowszechniania współpracy właśnie międzyśrodowiskowej, między różnymi instytucjami, między różnymi przedstawicielami trzeciego sektora jest rzeczywiście bardzo też, że tak powiem, wysoko punktowany no i, też, no i też jakby taka jest idea tych, tych projektów. Także to udało nam się rzeczywiście pozyskać partnerów, to są partnerzy, tak, którzy sobie się tak zwanych merytorycznych, od których rzeczywiście będziemy chciały coś merytorycznego, bądź będą nam udostępniać częściowo swoje, swoje archiwa, czy też przede wszystkim będą nam służyć swoją wiedzą, tak jakby związaną właśnie już z realizacją tego typu, tego typu projektów. Także no, jest oczywiście ten rys i taki wielkopolski, bo i też profesor Bursz tak, był związany z Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym, oczywiście z, z PTR-em. Ale też, dlaczego tutaj się znalazło Muzeum Archeologiczne, bo muzeum również mamy przewidziane na naszym projekcie z tego spotkań upowszechniających ten projekt dla różnych grup odbiorców. I tutaj Muzeum Arche Archeologiczne udostępniono nam bezpłatnie rezerwat, czyli tą swoją salę, salę multimedialną właśnie dla potrzeb naszych, naszych spotkań. Idea, jaka nam przyświecała, jest jedna. Uwolnić nasze archiwum i pochwalić się naszymi zasobami. I też gdzieś, żeby to była taka realizacja idei, która już się zaczęła, która już jest realizowana przez chociażby narodowe archiwum cyfrowe, przez Narodowe Instytut Audiowizualne, czy przez Bibliotekę Narodową Polonę, czyli uwalnianie tych zasobów, natomiast no, w sposób kontrolowany mają być te zasoby, zasoby uwalniane i też jakby dobrze, dobrze mają być przygotowane te zasoby przed przed uwolnieniem. I tutaj są takie trzy jakby etapy związane z realizacją naszego projektu, to jest cyfryzacja, edukacja oraz popularyzacja. I tak jak tutaj Agata mówiła, są też trzy typy jakby, e, trzy poziomy, na które nasz archiwum funkcjonuje, czyli materiały tekstowe, które będą zamieszczane w zbiorach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, zwłaszcza też związane z terenach Wielkopolski. Materiały audio wideo które będą funkcjonowały na osobnej stronie, która będzie już jakby też zrealizowana, pod nas, z, z, z, znaczy zrealizowana na nasze zamówienie, tak? I z tymi wszystkimi funkcjami, które my sobie wyobrażamy, że takie archiwum powinno spełniać. Tak jak już mówiła Agata, tego jest dużo, ale to też nie jest aż nie wiadomo ile, tak? to jest wszystko do, to jest wszystko do, do ogarnięcia, jest wszystko uporządkowane, jest wszystko jakby tak naprawdę jakby gotowe, gotowe, do startu, w nową przestrzeń, no tutaj Państwo macie, macie jakby wykazane, czego to będzie dotyczyło, jaki to jest charakter ze zbiorów, ile tego, ile tego wszystkiego jest. Największym problemem jakby dla nas, to też współpraca właśnie z realizatorem to są te nagrania dźwiękowe na tych taśmach szpulowych, czy właśnie kwestia przegrania właśnie z nośników VHS na nośniki cyfrowe i tym się będą po prostu zajmowały znaczy to osoby, które się na tym znają. No i też trzeba będzie taką podać konserwacji przezroczach, bo one są, niektóre są w stanie strasznym, no i tak naprawdę jest to ostatni moment, żeby je też, żeby też móc coś z nimi zrobić i też jakoś jeszcze skorzystać z tego, co na tych przeźroczach się zajmuje. Creative Commons. Myślę, że większość z Państwa jest zaznajomionych z, z licencjami określonymi jako Creative Commons. Są to licencje, dedykowane dla przestrzeni internetowej. To są te licencje, które będziemy chciały użyć w odniesieniu do tych materiałów, które, które zamierzamy umieścić w cyfrowym archiwum. Co to oznacza? Oznacza to, że materiały, które zostaną zdigitalizowane, umieszczone w, w internecie, będą materiałami, z którymi będzie można zrobić wiele. Creative Commons zachowuje prawa autorskie, natomiast da możliwość rzeczywiście twórczego, kreatywnego wykorzystania tych materiałów, które w zasadzie przez pokolenia były tutaj zbierane w, w instytucie. To znaczy to, że będą mogły być swobodnie wykorzystywane np. przez regionalistów czy, czy jakichkolwiek edukatorów w różnych, w różnych kontekstach. Będą mogły być używane w prezentacjach, będą, będą mogły być wykorzystane na wystawach. Tak więc rzeczywiście te, te, te materiały zostaną, zostaną otworzone. Ja ta, dokładnie ta dokładnie licencja będzie tą to, to okaże się w prawie, dlatego że do każdego, tak, do każdego w zasadzie materiału znajdującego się w archiwum, będzie trzeba podejść indywidualnie. Będziemy musieli odszukać autorów albo spadkobierców, autorów fotografii, nagrań, wideo, notatek terenowych. Czeka nas bardzo dużo pracy takiej, no właśnie, de de de detektywistycznej w zasadzie. Liczymy na to, że, że uda nam się przekonać osoby, które są autorami tak, fotografii, dźwięków, notaty plenowych, wideo do tego, żeby pozwoliły tak, otworzyć, otworzyć ten, te, te zasoby, które w sesji leżą e, i się, tak? I to jest taka praca podobna, którą też większość z nas zna, to co wy, wy robi Polski Instytut Antropologii przy okazji biografii cyfrowej, czyli te większość z nas też podpisała licencje, tak, pozwalające właśnie na zamieszczenie tych prac, że też już mamy też świadomość, że nie wszystko nam się uda, czy nie wszystko w jednym czasie, czy nie wszystko tak, szybko jakbyśmy chciały, ale jesteśmy dobrej myśli, może jeszcze jesteśmy naiwna, bo jeszcze nie zaczęłyśmy tej pracy faktycznie. E edukacja. E edukacja. E ona się pojawia oczywiście w kontekście tych wolontariuszy, e na, na których spoczywa powodzenie lub niepowodzenie całego, całego przedsięwzięcia. W praktyce jak to, jak, to, jak to postanowiłyśmy rozwiązać? No poprzez, poprzez zajęcia, tak? W semestrze letnim będą prowadzone trzy w zasadzie zajęcia, jedne w sformalizowane, jedne, jedne nie. Będzie to fakultet, który będę prowadziła ja, jest to fakultet, fakultet o nazwie cyfryzacja archiwum Instytutu Etnologii. Będą to zajęcia polegające na skanowaniu, obróbce, klasyfikacji materiałów. Ile tego zdołamy zrobić na tych zajęciach, to oczywiście zależy od, od liczby studentów, która będzie miała ochotę nam pomóc. Drugie zajęcie to warsztaty etnologiczne, audioetnografia, na których Wspólnie ze, ze studentami podejmiemy się pracy edytorskiej nad nagraniami audio. Nagrania audio zostaną e, przegrane e, oczywiście przez, przez profesjonalistę, natomiast, e, e, natomiast będzie trzeba pociąć, e, opisać e, te, te nagrania e, i to będzie właśnie zakres e, e, zadań e, studenckich. I również by ja także będę to robiła. W trakcie tych warsztatów technologicznych. No i warsztaty dla wolontariuszy w takich dwóch edycjach: edycji letniej i jesiennej, które będzie prowadziła Anna Weronika Brzezińska. Być może również ja. Myślę, że w ogóle w zakresie tych zajęć w jakiś sposób będziemy się wymieniać, będziemy, będziemy współpracować. No i do tego dochodzi oczywiście na pewnie ogromna praca z naszej, z naszej strony: my też pewnie będziemy skanowały, edytowały, przepisywały jakieś notatki terenowe czy też, czy też transkrypcje. No i trzeci etap, ten o którym mówiłam, że jest niezwykle ważny w tych, w tych projektach właśnie ministerialno-kulturowych, czyli etap upowszechniania i tutaj takie cztery jakby formuły będziemy prowadziły na bieżąco bloga, krytycznego bloga, gdzie będziemy relacjonować to, co się dzieje, co robimy mam nadzieję, że pojawią się wpisy też wolontariuszy, czy, czy uczestników tego naszego projektu. Idea, byłem, że idea założenia takiego bloga e, jest, e, jest taka, żeby udostępnić e, e, tak zwane know-how, czyli pokazać, w jaki sposób wygląda od, e, od kuchni e, proces tworzenia e, czegoś obracji e, o nie i o niewielkie środki finansowe. E, oczywiście portal społecznościowy Facebook, gdzie jest profesor Józef Burszta na Facebooku również, gdzie Wojtek Burszta, Napisał nam, że bardzo z naszej inicjatywy, ale trochę się półkie czuję, że dostaję wiadomości od swojego ojca na Facebooku i jakaś nowa forma kontaktu. E, oczywiście artykuły popularne, polarno-naukowe i też spotkania. Pierwszy tekst już się okazał e, w życiu uniwersyteckim, gdzie aż byłam zdziwiona, że tekst króciutki, byłam zdziwiona, że zamieścili obydwie dwie fotografii, że właściwie poświęcili nam pół strony w życiu uniwersyteckim. Strona naszego, naszego bloga, gdzie są podstawowe informacje o projekcie, żeby osoby, które trafią na niego w sieci czy w jakikolwiek inny sposób, żeby wiedziały jakby, jakby do czego ten blog dotyczy. Zresztą to, to się mówi, mówi Agata, że też chodzi o to, żeby pokazać w jaki sposób od kuchni właśnie wygląda takie budowanie takiego cyfrowego archiwum. No i właśnie profil na, na Facebooku, gdzie profesora w lubi już 429 to e, osób. To było, było niesamowite. To było niesamowite. Co też zaskutkowało w tym, że też otrzymujemy fajne maile, fajne wiadomości od byłych uczniów, współpracowników, osób, które znają profesora Bursztę. Jedna osoba już nam zeskanowała jakąś swoją prywatną korespondencję z profesorem, jakieś zdjęcia z badań terenowych, jakieś swoje wspomnienia, także myślimy, że jeszcze jakby tutaj nam się to archiwum jakby też nam się o takie rzeczy też, też tutaj powiększy. że jest jakby niezwykle miłe, że tak jakby tutaj takie pozytywne jakby, jakby się spokojnie z takimi pozytywnymi reakcjami. No i też oczywiście taki projekt nie może się odbyć bez patronów medialnych i tutaj nam zależało też oczywiście na tym, aby uzyskać te patronaty, które są realne, bo nie będziemy wpisywać, nie wiem, po prostu TVP, kultura, skoro wiemy, że to byłoby trudne do, do zrealizowania, no i tutaj też wykorzystałyśmy też i nasze kontakty i naszych studentów, czy, jakby, czy, czy czy też po prostu te media, z którymi już współpracujemy i wiemy, że są przychylne, takim właśnie etno, Etno, etnoprojektą, również projekt jest pod semerowym patronatem Wojwody Wielkopolskiego, pana Piotra Florka, e, gdzie też zadziałało się w piśmie, że to o Wielkopolskę chodzi o te badania unikatowe, które były w Wielkopolsce prowadzone. Także myślimy, że nam też, też się udało w miarę taką reprezentatywną grupę, grupę różnych nośników medialnych tutaj e, zebrać. No i też, i też oczywiście media jakby związane z naszą branżą, czyli też, też, też które są często czytane przez, przez etnologów, antropologów, czy, czy których też właśnie zamieszczają tego typu, tego typu, teksty, również jakby we współpracy właśnie z Polskim Instytutem Antropologii, właśnie z tą bibliotek z biblioteką cyfrową, więc też tak jakby służą nam też, jakby Pani Anna Koźmiska służyć nam będzie różnymi tam, podejrzewam, swoimi doświadczeniami związanymi głównie właśnie z uzyskiwaniem właśnie tych e, e, licencji. Projekt towarzyszący, proszę Państwa, to jest, to jest coś, co miało pierwotnie wejście w, w, w ten projekt cyfryzacyjny, natomiast z pewnym tym zrezygnowaliśmy tego i rozdzieliliśmy go na, na dwa. Ten projekt towarzyszący to jest coś, co ma zamykać tak? Całe, wszystkie działania związane z, z cyfryzacją. Jest to takie zakończenie, które mm, e, no, przede wszystkim dotyczy upublicznienia, upowszechnienia, spopularyzowania tego, tego co zostało stworzone w, w ramach badań w ramach koordynowanych, prowadzonych przez Józefa Włoszty. Józefa Chodzi tutaj o wystawę fotografii, profesjonalną wystawę fotografii związanych z badaniami prowadzonymi na terenie, na terenie Wielkopolski. I teraz tak, projekt jest w, w, w, w drodze. Zobaczymy, czy, czy uda nam się zdobyć granta, które złożyłyśmy tak, do konkursu ministerstwa, znowuż Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe Kultura Ludowa. Musiałyśmy złożyć ten wniosek nie z ramienia Uniwersytetu ani, ani Instytutu Etnologii Antropologii Kulturowej, ale przez NGOs, w tym wypadku jest to Fundacja Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych K Kultura, Edukacja Języki. Wiemy, jakie będą będą wyniki? No w lutym mają być wyniki, natomiast tutaj, dlaczego ta fundacja, to jest fundacja, którą jest sprowadzona przez naszą doktorantkę, czyli tak? Medindę, więc też jakby tutaj czy też dlatego Kasia się zgodziła, tak, przez związki z, z Instytutem, bo do tego programu nie mogą startować jednostki, które są finansowane z budżetu, yy, budżetu centralnego, czyli jakby uniwersytet był automatycznie wykluczony. Czyli są to <śmiech> to, <że nie śmiech> Nawet jeżeli uda nam się zdobyć pieniądze w ramach, w ramach tego konkursu, będzie trzeba podjąć się inne działania, które pozwolą nam zrealizować. choć oczywiście o zdobycie funduszy, tak, na, na realizację tej, tej wystawy. Jeżeli chodzi o wykonawców, tak, oczywiście na pierwszym miejscu jest to Fundacja Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych Kej. Jesteśmy my. Jak widać, osoby pracujące przy tym projekcie cyfryzacyjnym pojawiają się także w przypadku wystawy. Pojawiają się również osoby związane z, z, produkcją, z produkcją takiej wystawy. Przede wszystkim zwróciłabym tutaj uwagę na dr. Izabela Kowalczyk, jest to świetna kuratorka zajmująca się sztukową współczesną. Jest nam w stanie zagwarantować zupełnie inne, zupełnie nowe i świeże spojrzenie na, na fotografię etnograficzną. Jest to, jakby, mam nadzieję, dla Państwa od sygnał, który... <UREbedingt loves aussireated> <centered preserved> <terrible> Myślę, że pokazuje to, co chcemy zrobić z tymi, z tymi fotografiami. Chcemy, aby właśnie wyszło z takiego stereotypowego myślenia o, o etnografii jako czymś, co jest, co jest nudne i um, nieciekawe. A tak nie jest oczywiście. Fotografie, które można znaleźć w, w, naszym, w naszym archiwum, są po bardzo wysokiej jakości i technicznej, i, i artystycznej. Są po prostu piękne. No, niosą oczywiście ze sobą mnóstwo takich treści, treści merytorycznych, więc mamy, mamy za pomocą tych fotografii na pewno wgląd w to, jak wyglądały wsie, małe miasteczka wielkopolskie. No, stąd też uważamy, że, że warto, aby, aby jak najszersza publiczność była, miała możliwość obejrzenia tych, tych fotografii, z nowego punktu widzenia, e, krytycznego, tak w jakiś sposób dekonstruującego właśnie to, to stereotypowe myślenie, postrzeganie e, e, etnografii. Stąd też żeby przestrzeń, e, w, w której ta wystawa ma być zorganizowana. E, tutaj <coughs> są partnerzy i na pierwszym miejscu jest Art Station z Kulczyk. Ta wystawa ma się odbyć w, w słodowni w Starym Growarze w listopadzie, na początku listopada, przez cały listopad ma, ma być obecna w tej, w tej przestrzeni. I rzeczywiście ta fundacja jest, jest, jest naszym partnerem i to, co do nas jakby w tym momencie należy, to postarać się o zdobycie, zdobycie pieniędzy. I tutaj widzimy kilka możliwości. Oczywiście czekamy na rozwiązanie tego konkursu Dziedzictwo Kulturowe Kultura Ludowa, w przyszłym miesiącu ruszamy z takimi projektami, które, myślę, że uda nam się, na zdobyć środki z tzw. finansowania społecznościowego, to jest tzw. crowdfunding. Chodzi o portale internetowe, które umożliwiają tak? zebranie, zebranie pieniędzy od ludzi nie tylko związanych tak, ze środowiskiem naukowym, czy jakimś artystycznym, po prostu każdy, kto będzie miał kto będzie zainteresowany naszym, naszym projektem, musimy go dobrze, dobrze zareklamować, będzie mógł wrzucić jakiekolwiek tak, pieniądze mm -hmm. po to, żebyśmy, żebyśmy mogli zrealizować tę wystawę. No i fundraising. I tutaj znowuż pojawia się, pojawia się kwestia, kwestia studentów, bez których nie damy rady, w ramach zajęć, które, które będę prowadziła także w, w, w nadchodzącym semestrze, są to zajęcia, które nastają się przedsiębiorczość. Myślę, że warto połączyć pożyteczne no tak, teory te, te z praktyką, Tylko w ramach tych zajęć studenci będą, będą mogli mieli okazję popraktykować sobie fundraising spróbować zdobyć sponsorów, przekonać ich tak, do naszej dyscypliny. Myślę, że, że będzie to praktyka dosyć trudna, a przydatna, jeżeli, jeżeli mówimy tutaj o połączeniu tak, środowiska biznesowego z, z, z naukowym, bo w tych środowiskach będziemy szukać po prostu sponsorów. Idea to oczywiście wystawa, ale znowuż wystawa to za mało, <grymne> musi być to obudowane mm -hmm. różnymi innymi działaniami. I teraz tak, to co jest rzeczywiście pewne, przecież nazywają się jakby ta słodowna czy ta... W, w na Kulczyk, że z tą się, się zgodziły, bo tam rzeczywiście też chodzi o to, żeby pokazywać takie materiały w zupełnie nowych przestrzeniach. Łatwo byłoby zrobić, stosunkowo łatwo, nie wiem, w zamku, w muzeum etnograficznym, w zaprzyjaźnionych galeriach i ale też chodzi o takie trochę dobranie się do takich przestrzeni komercyjnych, które, tak w sposób, tak, tak w sposób oczywisty nie kojarzą się z tego typu działaniami, a nam to już w ogóle. Jest ścisły jakby termin wystawy, będzie tylko i aż przez trzy tygodnie od 3 do 21 listopada, mam nadzieję, że uda się to połączyć z konferencją. która też przygotował Wojtek, Wojtek Dochnal, właśnie też na z postacią profesora Burszty. Będzie to wystawa fotografii wielkoformatowych w niesamowitej przestrzeni właśnie słodowni, że część Państwa te tę zna, także jakby no, uważam, że idealnie się nadają do prezentowania tego typu fotografii. Oczywiście będzie z tym związana cała kampania reklamowa, będzie temu towarzyszyło wydawnictwo albumowe, gdzie ta wystawa się znajdzie i na ścianach, ale również w formie małego albumiku. Będą prowadzenia kuratorskie, czyli właśnie przez Izę Kowalczyk. No i też to, co jest istotne, ta wystawa, jakby będzie należała do fundacji, a fundacja pewnie nam użyczy w Instytucie, ale żeby wystawa mogła też być wypożyczana przez te środowiska, które na przykład się odnajdą na fotografiach, czyli bardzo nam zależy, żeby ta wystawa, te zdjęcia, te zdjęcia my z my, to, to, to, to, to. trafiły do tych miejsc, gdzie skąd, skąd te fotografie pochodzą, gdzie były prowadzone, gdzie były prowadzone badania to jest słodownia, także przestrzeń dosyć, dosyć spora. No i wszystkie, aktualności, taką aktualności. myślę, że już teraz z nowym samostramo ruszy bardziej ten nasz blog z większą parą, także zachęcamy do, do śledzenia. Oczywiście takich większych wydarzeń, chciałbym informować, że będziemy linkować ze strony głównej naszego, naszego Instytutu. To tyle z naszej strony, Jeszcze jakieś pytania, sugestie? To chętnie ja powiem, albo jest? Jakie środki dostałyście na ten pierwszy ministerialny? <grym> <grym> Chcę odpowiedzieć. 60 tysięcy dostałyśmy w połowę. Czyli 30 tysięcy. W zasadzie to, to są pieniądze, które wystarczą na, jedynie na stworzenie aplikacji. Mhm. No i też na aplikacje, na ten dźwięk, na, na, na dźwięku i to w zasadzie wszystko, na jakieś drobnostki tak, związane z jakąś, z jakąś promocją. Oczywiście w ogóle projekt, projekt ma charakter rozwojowy, w naszym archiwum znajduje się o wiele więcej materiałów, do takich, które już będą wymagały takiego podejścia bardziej naukowego i badawczego, czyli wszystkie notatki terenowe yy, i, tak dalej, i tak dalej, i no, no cóż, no będziemy dalej walczyć, będziemy składać kolejne, yy, kolejne wnioski, na pewno jedną z potrzeb będzie, będzie nabycie swojego własnego serwera. W tej chwili archiwum będzie funkcjonowało, mniej nadzieję, na, na serwerach uniwersytetu. Ale ponieważ archiwum będzie się rozrastało, no to w przyszłości musimy zadbać o to, żeby, żeby mieć własny serwer, własną przestrzeń, i, i miejsce, które właśnie będzie mogło wchodzić. takiego założenia, że jakby trzeba coś zacząć, bo to, to zawsze łatwiej dostać dofinansowanie na rozwój czegoś, co już istnieje, tak? I po prostu pokazać, że są ileś wejść, ileś odsłon, ileś i tak dalej. No i Najpierw tak powiem, że musimy mieć jakąś bazę, także później aplikować czy do takich typowych właśnie, nie wiem, kulturalnych projektów, ale też nie wykluczamy, żeby złożyć jakiś projekt bardziej, no to tak, wiem, do NCN-u, tak? Żeby też na bazie tego tak, też jakieś wszystkie związane właśnie z, z archiwami. My też liczymy też tak trochę, ten pomysł się wziął z tego, że miałem taką refleksję, że robimy mnóstwo badań. Zawsze podczas drugiego roku, tak, wyjazd. Z każdym wyjazdem w tym się produkuje strasznej ilość materiałów i szkoda, żeby one po prostu przepadały, albo gdzieś tam były, nie wiem, gdzieś tam się rozmowy na nas żeby to też rzeczywiście było zebrane, mówiąc kolokwialnie, do kupy, czyli też, żeby tam było też to archiwum, bo taką platformą, gdzie będzie można co roku ładować jakby te kolejne, nie wiem, zdjęcia, nagrania, nagrania, wywiady i to też jest tak, że nie wszystko będzie dostępne oczywiście w internecie, tak? Natomiast chodzi o to, żeby to było dostępne dla wszystkich nas, chociażby w instytucie, tak? Jakby z jednego, z jednego poziomu, żebyśmy nie musieli szukać przegrywać sobie, zgrywać, przekazywać, później te materiały, które są na jakości, gdzieś tam się kupią itd. Czy po de facto pokażę w takim wyjeździe badawczym, może ze studentami, te? Całość materiału trafia tutaj, też fajnie gdyby z różnych grantów naszych tutaj się pojawiały, przynajmniej raporty jakieś takie, też, żeby to też nie wiem, za 10-20 lat, tak, żeby to też to archiwum było jakby cały czas na bieżąco uzupełniona, żebyśmy nie wyprowadzili do jakiejś takiej dziury, jakiejś takiej wyrwy, tak, że tutaj się uważa, że nie, że nie robiliśmy czegoś, bo nie ma tego śladu. Także to jest jakby rzecz, to, jest, to jest mały początek i mamy nadzieję, że jakby z różne, bo będzie wiele różnych możliwości, które będziemy starały się wykorzystywać. Są też e, fajne granty, o które my się nie możemy ubiegać, ale może przekonamy, żeby się z nas pobiegał. E, z to jest, to jest NINY, tak? Z Niny. Mhm. Z tego wizualnego, właśnie granty tylko i wyłącznie związane z cyfryzacją. Tam niestety uniwersytet nie może aplikować, może instytucja kultury, może archiwum, więc może jak ktoś ma kogoś jakiegoś archiwum, które mogłoby publikować, o ten, to też fajnie, jakby jakieś kolejko, co razem, razem zrobił. Mogę jeszcze jedno pytanie? Mówić o tego, że tyle jest podmiotów, jeśli chodzi o tę drugą część, o ten stoł fotografii mhm. na stulecie. Jak będzie wyglądała kwestia y, y, własności y, tej wystawy, tak? czy, czy ona zostanie nauczani? Nie, zostanie, zostanie na uczelni. Myślę, że robimy tak, że ponieważ jakby fundacja, ta, którą, z którą składaliśmy, jakby ona jest jakby, będzie za wszystko płaciła i tak, natomiast myślę, że zrobimy po prostu umowę, gdzie nam po prostu fundacja prostu no, Czyli umowę nam po prostu przekaże. Znaczy prawa do zdjęć i tak dalej zostają jakby oczywiście przy, przy autorach, też przy nas, jako przy, przy naszym archiwum, natomiast sama kwestia jakby tego fizycznej, fizycznej wystawy będzie umowa, po prostu, która przekazuje nam i my wtedy Instytut będzie mógł wypowiedzieć, do Domów Kultury, do innych muzeów, czy do organizacji, które byłyby zainteresowane tą wystawą, Także jak chciałbym, jak Państwo zobaczą w szale, gdzieś tutaj, tutaj i liczymy, liczymy na, liczymy na Twarzy tak, tak tak aparatu sprzętu jeszcze. A, bo yy, to oczywiście w, yy, nie dysponujemy sprzętem, znaczy on jest, yy. tak? W Instytucie Instytut jakby yy, go yy, yy, posiada, natomiast pojawia się kwestia tego, że yy, musimy pewną ilość na przykład skanerów albo laptopów, tak? zebrać yy, po to, żeby zrealizować i yy. warsztaty, i te zajęcia fakultatywne, a więc na całe skanowanie. Yy, więc yy, prośba do Państwa o to, żeby się zastanowić, czy aby Wszystkie na przykład laptopy, które Państwo macie na przykład na rewersach gdzieś tam w ramach tak, grantów w domach albo, albo w pokojach, czy, czy rzeczywiście one są w użyciu? Czy nie, nie moglibyście na same letni po prostu pożyczyć takiego, takiego sprzętu, żeby można było go użyć chociażby do przechowania tak? czasowego no, tych, tych skanów fotografii? Także mamy listę kto ma jakie sprzęty, będziemy się każdego podać, czy używa, czy korzysta i tak dalej. My też swój prywatny sprzęt dajemy na ten czas do, do Instytutu, bo nie korzystamy z niego w domu, a tutaj rzeczywiście się... Ja, Zrobiłeś taką inwentaryzację tego sprzętu jaki jest? Tak, mamy. my właśnie chcieliśmy równolegle coś takiego robione, jeśli to jest zrobione, to to mm. <coughs> się się zgłoszyć, prawda? No to wszystko z naszej strony. Dziękujemy za pomne pobycie.